Dla nich pracowali Żydzi. Ich koncepcje polityczne szerzyły związane z nimi odłamy wolnomularstwa. Im wreszcie pomagali nawet niektórzy Polacy na zachodzie. Tymi drogami zdołali oni infiltrować do obozu sprzymierzonych swoje pojęcie Polski, swój w sprawie Polski program, który w rozmaitych punktach znalazł równie gorliwych jak sami Niemcy bojowników. Na konferencji pokojowej Lloyd George walczył już świadomie o uratowanie, co się da, z programu niemieckiego. Niewielu było w Europie ludzi, którzy sobie zdawali sprawę z głębokiego znaczenia walki między tymi dwoma pojęciami Polski, między programem polskim a niemieckim. Do czego prowadziło stworzenie Polski zgodnie z pojęciem niemieckim? Państwo zamknięte w granicach Królestwa Kongresowego i Zachodniej Galicji, liczące jakieś kilkanaście milionów mieszkańców, odcięte od morza, otoczone nieprzerwanym półkolem granicy niemieckiej. Zgrzynającą się w jego ziemię silną bazą niemiecką na Górnym Śląsku, nie miałoby najmniejszych danych ani do gospodarczej, ani do politycznej samoistności i musiałoby się uzależnić całkowicie od Niemiec. Jedyny naród w Europie Środkowej mający przyrodzone dane do poważniejszego przeciwstawienia się Niemcom, byłby sparaliżowany. Niemcy po przegranej wojnie mieliby wszystkie dane do panowania nad Środkową Europą i lepsze jeszcze niż przed wojną warunki do ujarzmienia Rosji. Stworzenie wielkiego kontynentalnego imperium gospodarczego, a co za tym idzie i politycznego, imperium najpotężniejszego na świecie byłoby dla Niemiec tylko kwestią krótkiego czasu. Polska w tej wielkiej machinie byłaby podrzędnym kółeczkiem. Ange stowarzyszona, według wyrażenia Beselera, pod kierownictwem Niemiec. Im służąca, przez nie systematycznie wyzyskiwana, coraz bardziej stająca się krajem niemieckim. My, walcząc o nasze pojęcie Polski, Szliśmy do stworzenia w Europie Środkowo-Wschodniej nowego państwa, całkiem samoistnego, zarówno gospodarczo jak i politycznie. Państwa mającego dane do zdobycia roli mocarstwowej, mogącego służyć za oparcie dla mniejszych narodów Europy Środkowej, oddzielającego Niemcy od Rosji, wreszcie mającego wartość cennego sojusznika dla wszystkich narodów, którym przerost potęgi niemieckiej zagraża. Państwa zatem stanowiącego poważny czynnik równowagi europejskiej. Rozumieliśmy, że przy najszczęśliwszym nawet rozstrzygnięciu kwestii obszaru Polski do tej roli od razu ona nie dojdzie, że musi wychowywać przedtem nowe pokolenie, z nowymi pojęciami, z poważniejszym obliczem moralnym niż ludzie wyrośli w niewoli. Pokolenie zdolne podołać wielkim zadaniom niezawisłego państwa. Walka o nasze terytorialne pojęcie Polski to nie tyle była walka o ten czy inny kawałek ziemi, ale o całą przyszłość środkowej i wschodniej Europy. Ta walka między nami a Niemcami toczyła się od dawna. Czyśmy walczyli przeciw germanizacji ziem zaboru pruskiego, czy przeciw polityce rosyjskiej w Polsce – czy przeciw ukrainizacji Galicji Wschodniej była to ta sama walka naszego pojęcia Polski przeciw niemieckiemu? Na konferencji pokojowej to także nie była walka z Anglią, tylko z Niemcami, których Lloyd George był rzecznikiem. Ta walka w tym pojęciu nie została rozstrzygnięta. To, cośmy zdobyli, ma tę wartość, że posiadamy poważne dane do pomyślnego prowadzenia jej dalej. Toczy się ona nieustannie, z dnia na dzień. Toczy się o to, czy Polska będzie państwem naprawdę niezawisłym, czy też przy pozorach niepodległości sprowadzona zostanie do roli prowincji Wielkiego Imperium Niemieckiego. Jakkolwiek wiele czynników na ostateczne rozstrzygnięcie tej walki będzie się składało, to jednak zadecyduje o nim wartość narodu polskiego, jego żywotność, jego twórczość i charakter jego politycznych ludzi. Zamknięcie Półtora stulecia dzieli odbudowanie państwa od pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Półtora stulecia prób najpierw ratowania państwa od ostatecznego upadku, później wyzwolenia się spod jarzma. Próby te były bezowocne, kończyły się klęskami. Cel, ku któremu były zwrócone, coraz bardziej się oddalał. Polska politycznie spadała coraz niżej. Dopiero naszemu pokoleniu, w dobie, które się zdawało, że jak najdalsi jesteśmy od powrotu do własnego państwa, dane było święcić zwycięstwo sprawy, dla której ojcowie nasi tyle wycierpieli i tyle ofiar ponieśli. Czemu to zawdzięczamy? Czy temu, żeśmy poświęcili więcej od poprzednich pokoleń, żeśmy lepiej od nich się bili? Wartość bojowa naszej rasy w wielkiej wojnie poprzedzającej odbudowanie państwa okazała się wysoka. Żołnierz Polski ujawnił wielkie zalety w Legionie Bajończyków, który po bohatersku poszedł w ogień na polach Francji. W legionach walczących po stronie państw centralnych. W Legii Puławskiej po stronie rosyjskiej. W Korpusie Dowbora Muśnickiego. W Armii Polskiej we Francji. W Powstaniu Poznańskim. W szeregach obrońców Lwowa. W Dywizji Białorusko-Litewskiej. W Wojsku Polskim na Syberii. W szeregach obcych do których zaciągnął się jako ochotnik. W armiach państw rozbiorczych, w których służył przymusowo. Wreszcie w armii nowego państwa polskiego. Wszędzie okazał się pierwszorzędnym żołnierzem. Wszędzie bił się znakomicie. Takie karty jak Arras, Krechowce i wiele innych zawsze należeć będą... Do najpiękniejszych w dziejach polskiego bohaterstwa Ale w przededniu odbudowania państwa Nasz wysiłek bojowy był rozproszony Polacy walczyli i przymusowo, i dobrowolnie W równej prawie sile po obu stronach Co po jednej zrobili, po drugiej odrobili Skutkiem tego nasz wysiłek bojowy nie wpłynął na losy wojny i nie mógł zdobyć niepodległości dla ojczyzny. Innych ofiar, ofiar dobrowolnych na rzecz wielkiej sprawy, ponieśliśmy mało. Można z całą pewnością powiedzieć, że nasze pokolenie wykazało o wiele słabszą ofiarność od poprzednich pokoleń porozbiorowych. Czyż zatem całego naszego powodzenia nie należy przypisać pomyślnemu układowi warunków zewnętrznych, a zwłaszcza faktowi, że po raz pierwszy mocarstwa, które rozebrały Polskę, starły się między sobą w wojnie. Tak, przede wszystkim temu. Ale jak to widzieliśmy w tych tak pomyślnie dla nas ułożonych warunkach, mogliśmy uzyskać własne państwo w takich granicach, przy których nie miałoby ono żadnych widoków na istotną niezawisłość. Więcej jeszcze. Był nie jeden moment, kiedy nam groziło całkowite pogrzebanie naszej sprawy. I to za naszym znów przyczynieniem się, jak to już bywało. Czemu zawdzięczamy, żeśmy uniknęli tych niebezpieczeństw i że wyszliśmy, nie chcę powiedzieć, zwycięsko, bo za wiele wydarto nam tego, co nam się należało? ale z własnym państwem, jednoczącym trzy zabory i mającym dane do tego, ażeby przy męskim, konsekwentnym wysiłku narodu zdobyć sobie godne miejsce w świecie i być samoistnym twórcą swoich losów. Zawdzięczamy to głębokim przemianom, które zaszły w samym naszym narodzie. Społeczeństwo polskie, w dobie wojny światowej, a to samo społeczeństwo czasu rozbiorów lub nawet czasu powstania styczniowego, to dwa bardzo odległe od siebie światy. Często słyszymy narzekania na to, że się tyle zmieniło na nie korzyść w Polsce, że dzisiejsze społeczeństwo jest o wiele gorsze od dawniejszego. U jednych jest to powszechnie znane idealizowanie przeszłości – u innych, mianowicie w tych warstwach, które w swej roli społecznej zostały zdegradowane, jest to przenoszenie własnych uczuć na cały naród. Inni wreszcie mają o tyle słuszność, że wskazują cały szereg ujemnych zjawisk naszego życia, których dawniej nie było, a które przedstawiają dla naszego bytu narodowego poważne niebezpieczeństwa i wartość naszą jako narodu obniżają. Wszelki typ życia społecznego ma swoje dodatnie i ujemne strony. Wszelki rozwój jego w tym czy innym kierunku wytwarza jednocześnie i źródła siły, i źródła słabości. Szybkie przeobrażanie się wewnętrzne naszego społeczeństwa w ciągu ostatniej połowy stulecia, odbywające się w wyjątkowo nieprzyjaznych warunkach politycznych, wytworzyło wiele zjawisk niezdrowych, na które w tej książce zwróciłem już uwagę. Ale ileśmy uszli naprzód, ile nabrali siły, której dawniejsze pokolenia nie posiadały, jak poważnie zmniejszyła się odległość między nami, a wyżej od nas cywilizowanymi narodami Europy. Polska XX wieku już nie jest tym krajem z zabójczą, uproszczoną budową społeczną, którego ludność składa się prawie wyłącznie z narodu szlacheckiego i z biernej masy poddanych chłopów. Krajem zabitym deskami od świata, niewiedzącym, nierozumiejącym, co się naokoło niego dzieje, w którym nieliczna sfera, oświecona po europejsku i utrzymująca z Europą stosunki, więcej związana jest moralnie i umysłowo z zagranicą, niż z krajem. Nie jest to już owo społeczeństwo naiwne, żyjące urojeniami i złudzeniami, nie zdające sobie sprawy ze współczesnej rzeczywistości, z własnego położenia, dające sobie wmawiać najniedorzeczniejsze pojęcia i pomysły. Nie jest to wreszcie ów pozbawiony wewnętrznej organizacji naród, niezdolny do przejawienia swego instynktu samozachowawczego, któremu organizacje przynoszono z zewnątrz i z zewnątrz wytykano drogi działania. Jesteśmy dziś o wiele więcej, niż byliśmy jeszcze pięćdziesiąt lat temu narodem. W ciągu tego ostatniego pięćdziesięciolecia świadomość narodowa w szerokich masach zrobiła olbrzymie postępy. Twarda walka o byt narodowy a jednocześnie wytężona walka o byt gospodarczy wydobyła już dużo uśpionej energii z narodu. Nauczyła go mierzyć się z rzeczywistością, liczyć się z faktami, patrzeć prawdzie w oczy. Wykształciła niemały już realizm w sposobie myślenia. Przemiany polityczne w państwach, do których należeliśmy, wciągnęły społeczeństwo w życie polityczne, w ścieraniu się z zagadnieniami tego życia Polityka przestawała być funkcją oderwaną, poezją, literaturą. Zaczęto rozumieć jej związek z życiem. Udział w parlamentach pociągnął za sobą organizację społeczeństwa w stronnictwach politycznych. Na tym tle kształciła się samoistna myśl polityczna. Krytyczna ocena położenia narodu, krytycyzm w stosunku do haseł i programów wytwarzała się zdolność do tworzenia planu działania i do zorganizowanego czynu. W tych słowach maluje nie proces, który się zakończył, ale który odbywał się szybko, który zależnie od warunków w różnych częściach Polski różne zrobił postępy, który najdalej zaszedł w zaborze pruskim, gdy na przeciwnym krańcu Polski, w krajach zabranych, dopiero początkował skutkiem postępów tego procesu naród polski coraz zdatniejszy się stawał do nowoczesnego życia do pracy, której to życie wymaga i do walki o własne dobro, którą ono narzuca w polityce polskiej coraz bardziej zacieśniało się pole do fantazji do pomysłów jednostek i grup do narzucanych z zewnątrz obcych dążeń Polityka musiała coraz bardziej stawać się wyrazem instynktu samozachowawczego narodu. W tragicznej chwili naszych niedawnych dziejów, kiedy z ust zawiedzionego polityka polskiego padły słowa Dla Polaków można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Rozpoczęły się głębokie i szybkie przemiany w ustroju społeczeństwa, które musiały doprowadzić do tego, że coś dobrego w Polsce można zrobić tylko z Polakami. Wojna Światowa zastała ten proces w połowie drogi. Gdyby on był dalej zaszedł przed jej wybuchem, bylibyśmy w niej zdobyli się na więcej o wiele wysiłku. Wykazali o wiele większą jego jedność i wyszli z niej o wiele lepszą Polską. Temu, kto umiał wejrzeć dobrze w życie naszego narodu we wszystkich dzielnicach. Kto rozumiał duszę społeczeństwa. Głębokie przemiany w tej duszy nie mogły być obce. Musiał widzieć, jak dawne pojęcia polityczne, dawne sposoby działania szybko bankrutują jak bezwzględny opór to społeczeństwo zaczyna stawiać narzuconym mu hasłom i programom. Gdy te nie godzą się z jego pojęciami, nie odpowiadają jego instynktowi samozachowawczemu. Polska Porozbiorowa znała dwa właściwie programy polityczne. Jeden. Program spisków przygotowujących powstania, Program walki zbrojnej przeciw Rosji przede wszystkim, jako głównemu wrogowi Polski, ostoi reakcji w Europie. Drugi program rezygnacji, pogodzenia się z państwami rozbiorczymi, zdobycia w ich granicach łatwiejszej egzystencji. I jeden, i drugi był narzucony społeczeństwu. Pierwszy czerpał natchnienie, zachętę, wskazówki z tajnych organizacji międzynarodowych. Drugi zdawał się wytworem rodzimym, wytworem pewnych nielicznych grup naszego społeczeństwa. Coraz więcej wszakże danych przemawia za tym, że i on brał natchnienie z zewnątrz. Pierwszy zbankrutował już w zeszłym stuleciu. Reakcja przeciw niemu Wytworzyła na razie pomyślne warunki dla drugiego, dla programu tak zwanych ugodowców, który zaczął święcić triumfy w zaborze austriackim, a potem i w rosyjskim. W początku wszakże obecnego stulecia i ten drugi już był bankrutem. Zaczęła się krystalizować myśl nowa, torująca sobie drogi z trudem w walce z dawnymi pojęciami, w zmaganiu się z rozbiciem społeczeństwa przez surowe dążenia klasowe. Początek stulecia miał wszystkie znamiona okresu przejściowego, w którym myśl twórcza, myśl przyszłości stopniowo wyłania się z chaosu, ale w którym dla umiejących patrzeć przyszłość zarysowuje się już wyraźnie. Polityka, którą w tej książce wyłożyłem, zrodziła się z tych przeobrażeń wewnętrznych narodu. Wyrosła samorzutnie, z gruntu rodzimego. Była w istocie swej wyrazem nowo kształtującej się myśli polskiej. Kierownicy jej wyprzedzali rozwój tej myśli zarówno w metodach działania, jak przede wszystkim w aspiracjach. W dalej sięgających planach, ale wiedzieli, że to nie jest przeciwstawieniem się dążeniom narodu, tylko wyprzedzeniem myśli ogółu narodowego, że społeczeństwo w krótkim czasie dojść musi do tych aspiracji i do tego zrozumienia dróg walki o przyszłość. Skutkiem tego, żeśmy wyprzedzali myśl społeczeństwa, nie zawsze nas ono rozumiało ale skutkiem tego, żeśmy ją wyprzedzali po prostej drodze, po której ono posuwało się samo, parte koniecznościami rozwojowymi, żeśmy nie próbowali sprowadzić go na manowce, nawet wtedy, gdy nas nie rozumiało, instynktownie czuło, że to, co robimy, jest robotą polską i dawało nam takie poparcie, na jakie je stać było w danym momencie rozwoju jego energii politycznej. Bez tego oparcia o społeczeństwo, o to, co było szczerze i mocno polskie w Polsce, nigdy byśmy nie zdołali przeprowadzić tej polityki, której wszystkie stadia w ogólnym zarysie przedstawiłem i której owoce zbieraliśmy po zakończeniu wojny. Dzięki temu, że ogół nasz w ostatnich dziesięcioleciach już jako tako rozumiał położenie Polski, że zdawał sobie już sprawę z roli Niemiec w stosunku do Polski, że widział w nich główne dla swej przyszłości narodowej niebezpieczeństwo, nie przeszkodził nam on w naszej polityce w stosunku do Rosji i choć nieraz była ona ciężka dla jego uczuć, nie odmówił nam swego zaufania. Dlatego w chwili, gdy się zarysowała możliwość starcia zbrojnego między Rosją a Niemcami, naród nasz nie zrobił fałszywego kroku, który by zastraszył Rosję niebezpieczeństwem polskim i na powrót ją, jak to było przed rokiem 1863, ze współzawodnikiem zbliżył. Dlatego, gdy wybuchła wojna, My idąc z Rosją przeciw Niemcom, mieliśmy ogromną większość społeczeństwa za sobą. Zbliżanie się wojny, która musiała z konieczności postawić na porządku dziennym sprawę polską w całej pełni, wyprowadziło na widownię próby dawnej roboty. Stare hasła porozbiorowe i stare sposoby, obliczone na społeczeństwo nie takie, jakim jest, ale jakim było niegdyś. I prowadzące do tego samego, co niegdyś, skutku do klęski. Znów wpływy obce, znów operowanie wielkimi tytułami i pieczęciami, znów liczenie na naiwność społeczeństwa, które wszystkiemu uwierzy. Po dawnemu zwróciły się one przeciw Rosji, jako głównemu wrogowi Polski i o stoi reakcji. Po dawnemu przygotowały grunt, do rzucenia Rosji z powrotem w objęcia Niemiec. Znamienne było, że tym razem oba walczące z sobą w ciągu dziejów porozbiorowych przeżyte już kierunki, powstańczy i ugodowy, zlały się w jeden ruch. Hasła powstańcze, oddanie się pod komendę Austrii i Niemiec, związanie Polski z jednym lub z drugim z tych mocarstw, wszystko to się godziło w jednym prądzie. Skutkiem tego, że proces przeobrażenia wewnętrznego Polski, o którym wyżej była mowa, daleki był jeszcze od końca, że wszystko, co dalej stało od nowego życia narodu, słabo było nim dotknięte, ta stara, przeżyta polityka znalazła pewien grunt w kraju. Zagarnęła ona naiwniejsze, pozbawione poczucia rzeczywistości żywioły polskie, i znalazła poparcie żywiołów od obcych czynników uzależnionych. Tak, skutkiem tego, że wojna zastała naród polski w okresie przejściowym, w którym jedni przeszli już wiek XX, a drudzy tkwili jeszcze w XIX, a nawet i w XVIII. Naród polski w czasie tej wojny, w której cała jego przyszłość się ważyła, Przedstawiał niesłychanie niebezpieczny obraz walki wewnętrznej, wyprowadzonej na zewnątrz. Jedni stanęli po jednej, drudzy po drugiej stronie wojującej. Dojrzewanie myśli polskiej szło szybciej niż rozwój polskiej energii politycznej. Gdyby ostatnia dorastała do myśli narodu, byłby on sobie szybko poradził i z reminescencjami fatalnej przeszłości i z obcymi wpływami. Niebezpieczna, prowadząca do zguby naszej sprawy, polityka przetrwała całą wojnę. Powstańczy jej charakter rychło się zatracił. Hasła walki z Rosją, z upadkiem Rosji również upadły. Pozostała ugoda. Ugoda już, nie z Austrią. Jedno z Niemcami. Skutkiem tego jednak, że instynkt samozachowawczy narodu dzięki organizacji umiał znaleźć dla siebie wyraz Polityka polska nawet wtedy, gdy działała z dala od kraju, nie zawisła w powietrzu Społeczeństwo polskie stało za nią i dawało jej moralne poparcie Dzięki temu zwyciężyliśmy Brak jedności wysiłku polskiego wiele nas kosztował. Ponieśliśmy bardzo ciężkie, przede wszystkim terytorialne straty. Ale istota Polski, państwa polskiego zdolnego do niezawisłego bytu, ocalała. Jeżeli ogół narodowy nie zawsze nas, kierowników polityki polskiej, rozumiał, nie zawsze myślą z nami podążał, to żywioły, które nam się przeciwstawiały ze swymi przeżytymi pojęciami o Polsce i o polityce polskiej nigdy w najmniejszej mierze zrozumieć nas nie mogły. Tak samo jak w dobie naszego wystąpienia na widownię polityczną kraju ugodowcy widzieli w nas obóz przygotowujący nowe powstanie, bo nie rozumieli, żeby poza akcją ugodową mogło istnieć co innego prócz spisków powstańczych. W przededniu wojny światowej i po jej wybuchu przeciwnicy nasi w Polsce wyobrazili sobie, że nasz stosunek do Rosji jest taki sam, jak ich stosunek do Austrii lub Niemiec. Bo nie rozumieli, żeby mogła istnieć polityka polska stojąca na własnych nogach, nie wisząca przy rządzie żadnego z państw rozbiorczych. Nie rozumieli tego, bo nie rozumieli społeczeństwa polskiego i głębokich przemian, jakie zaszły w jego stosunku do polityki. Myśmy z tego społeczeństwa czerpali siłę. Braliśmy żywy udział w jego pracy i walce we wszystkich trzech zaborach. Trzymaliśmy rękę na pulsie jego życia. Staraliśmy się w jego duszę jak najgłębiej wniknąć, zrozumieć, dokąd je prowadzą zachodzące w nim przeobrażenia. To sprawiło, że polityka rychło przestała być dla nas literaturą, że widzieliśmy w niej funkcję życiową narodu. Z tego naszego związku z życiem narodu wyrosła nowoczesna polityka polska, szukająca dla wielkich aspiracji narodowych wyrazu konkretnego, realnego. Polityka, która przez patriotyzm rozumiała nie gotowanie Polsce klęsk i kształcenia jej w męczeństwie, ale tworzenie i organizację jej sił i prowadzenie jej do zwycięstwa. Dzięki temu przede wszystkim po raz pierwszy, od bardzo dawnych już czasów, zjawił się w polityce polskiej konkretny, ściśle określony cel – Polityka już nie była protestem przeciw uciskowi, nieokreślonym pragnieniem zrzucenia jarzma, ale pozytywnym dążeniem do stworzenia państwa polskiego, obejmującego Polskę XX stulecia. Państwa ze ściśle określonym obszarem, odpowiadającym sile narodu i zapewniającym mu byt istotnie niezawisły. To był pierwszy warunek. Gdybyśmy nie posiadali ściśle określonego celu, do niczego byśmy nie doszli. Gdybyśmy nie wiedzieli, jaką Polskę trzeba zbudować, nikt by tego w Europie nie wiedział. Dzięki temu, żeśmy byli dziećmi Polski nowoczesnej, uczącej się realnie patrzeć na swe położenie i na swe zadania, w wyborze dróg nie szukaliśmy tego, co malownicze, co może stworzyć kawałek literatury, chociażby lichej, melodramatycznej, ale tego, co istotnie prowadzi do celu, bez względu na to, jak dla niewprawnych oczu wygląda. Dzięki temu, że wydało nas pokolenie dojrzewające w pracy i w walce nie zajmowaliśmy się oglądaniem swej pozy w lustrach, ale na każdym kroku zastanawialiśmy się, jaki będzie skutek z tego, co robimy. Tak, polityka, która doprowadziła do zjednoczenia Polski w niezawisłym państwie, w którym naród sam jest twórcą swoich losów, sam za te losy odpowiedzialny. To przeobrażenie... To dojrzewanie narodu idzie w o wiele szybszym niż wczoraj tempie. Polska będzie inna niż była i jest jeszcze w znacznej mierze, ale będzie Polską i będzie silna. Polityka, która była świadomym wyrazem zmian zaszłych w narodzie, jego dojrzałości do rządzenia się we własnym państwie, która w aspiracjach, w postawionych sobie celach współczesne pokolenie wyprzedzała, nie była doskonała, bo naród doskonały nie jest. Względne zwycięstwo jej dał wyjątkowo pomyślny zbieg warunków zewnętrznych. Jednakże fakt, że nie zmarnowała tych warunków, co jej wielokrotnie groziło, że wyzyskała je tyle, ile zdaje się wyzyskać było można, zawdzięczała ona Sile obozu, który tę politykę prowadził. Na siłę tę składał się cały szereg czynników. Był to obóz ogólnopolski, mający mocne podstawy we wszystkich dzielnicach. Nie był związany z interesami żadnej klasy społecznej. Wyłącznie interesowi Polski służył. Nie był uzależniony w najmniejszej nawet mierze od żadnych czynników obcych. Posiadał dużą, dobrowolnie sobie przez ludzi nałożoną karność wewnętrzną. Miał ludzi, którzy nie bali się myśleć i samoistną myślą torować polityce polskiej dróg nowych. Miał ludzi, którzy nie bali się walczyć o swoją wiarę, którzy... Nie schlebiali społeczeństwu, nie szukali taniej popularności, którzy umieli przeciwstawiać się utartym pojęciom. Miał wreszcie ludzi i rozumnych, i dzielnych, ale cichych, nie wysuwających się na arenę publiczną, nie szukających niczego dla siebie, dla swoich ambicji, mających jedyne zadowolenie, że spełniają swój obowiązek. Ci właśnie ludzie, którzy ciężko pracując na chleb swój i swoich rodzin, umieli w cieniu, bez rozgłosu poświęcać swe wysiłki pracy nad poddźwignięciem narodu, stanowili największą bodaj siłę obozu. Myśl o nich, tym, którzy szli w pierwszym szeregu, dodawała siły moralnej. Oni organizowali społeczeństwo, w którym tamci, szukali oparcia. Oni tworzyli atmosferę bezinteresowności. To środowisko, w którym rosło i krzepło pojęcie obowiązku i poczucie odpowiedzialności. Ci głównie ludzie, którzy tylko dawali ojczyźnie, a nic od niej nie brali, budowali Polskę. Tylko pokolenia, które takich ludzi mają, Tworzą przyszłość narodu Polityka narodów W pewnej tylko niewielkiej na ogół mierze Jest wyrazem indywidualnego charakteru jej kierowników Cele, które sobie stawia Kierunek, który przybiera Metody, którymi się posługuje Wynikają z istoty samego narodu z jego siły, z jego ustroju społecznego, stanu gospodarczego, z jego psychologii politycznej, z jego wreszcie położenia zewnętrznego. O tyle, o ile te czynniki są stałe i polityka narodu nie zmienia się z pokolenia na pokolenie, utrzymuje się w swych tradycyjnych liniach wykazując zadziwiającą nieraz trwałość kierunku i nawet metod działania. W miarę przeobrażania się stanu wewnętrznego narodu i jego położenia zewnętrznego, polityka się przekształca, podąża za życiem. Często nie dość szybko, niezdolna przemyśleć nowych faktów i nowych procesów, które życie przynosi. Rzadziej Nowe żywioły dochodzące do kierownictwa politycznego, nierozumiejące przeszłości, nieposiadające perspektywy dziejowej, przeceniają doniosłość zmian zachodzących w danej epoce. Wyobrażają sobie, że od nich dzieje ludzkości pójdą nowymi całkiem drogami i skutkiem tego zbaczają z drogi politycznej, którą narodowi wytyka jego położenie. Polityka narodów nie jest w głównej swej istocie szeregiem czynności przypadkowych lub dowolnych. Jest ona systemem budowanym przez pokolenia. Systemem, do którego każde pokolenie mniej lub więcej wnosi i który stopniowo tylko ulega przemianom. Każde prowadzące ją pokolenie korzysta z doświadczeń Szeregu pokoleń poprzednich Polska w tym względzie znajdowała się w położeniu wyjątkowym Państwo polskie przez parę stuleci miało politykę, która doprowadziła je do upadku Ściślej mówiąc, ustrój polityczny i społeczny Rzeczypospolitej zdezorganizował jej politykę Odebrał jej plan, konsekwencje doprowadził nawet do zaniku organów państwowych do których kierownictwo polityczne należy po upadku państwa narodowi pozostała w spuściźnie jego wielka tradycja dziejowa jego cywilizacja i religia jego etniczna indywidualność systemu wszakże polityki polskiej nie odziedziczył bo go pod koniec bytu państwowego nie było. Miał tylko aspiracje i instynkty polityczne. Jedne zbawienne, inne bardzo niebezpieczne. Pchane tymi aspiracjami, kierowane tymi instynktami pokolenia porozbiorowe usiłowały bądź zrzucić jarzmo, bądź ciężar jego zmniejszyć. Polityki porozbiorowej wszakże nie stworzyły. I stan wewnętrzny narodu temu nie sprzyjał. I sami kierownicy sprawy polskiej do planowego działania nie byli zdolni. Nasze pokolenie, wstępujące w XX stulecie, nie miało właściwie politycznej spuścizny. Doświadczenie pokoleń poprzednich nauczyło nas wiele, ale uczyło głównie, czego nie należy robić, żeby Polski nie gubić. Co robić? jakimi drogami iść, żeby zbliżyć odzyskanie państwowego bytu, tego nam ojcowie nasi nie powiedzieli. Gdyśmy, rozejrzawszy się w położeniu Polski, doszli do przekonania, że rozwój wewnętrzny narodu i rozwój położenia w Europie wytwarza szybko warunki dla odbudowania naszego państwa, zdaliśmy sobie jednocześnie sprawę z tego, że my, do skorzystania z najprzyjaźniejszych nawet warunków jesteśmy politycznie całkiem nieprzygotowani. Widzieliśmy, że nie mamy żadnych nie tylko utorowanych, ale nawet wytkniętych dróg działania. Żadnych ustalonych pojęć co do możliwych i koniecznych sojuszów. Ba, nawet nie mamy wyraźnego celu. Nie wiemy jakie państwo... W jakich granicach mamy odbudować? Tej pracy pokolenia poprzednie dla nas nie wykonały. Natomiast ciążyła na nas spuścizna samobójczych aktów, szkodliwych nałogów, spuścizna narodu, który przez trzy stulecia nie miał tego, co by można było nazwać państwową i narodową polityką. Trzeba było wielkiego wysiłku, myśli i woli, żeby wyjść z tej politycznej nicości. Przede wszystkim potrzebny był wysiłek moralny. Trzeba było zerwać z tradycją polityczną okresu porozbiorowego. Trzeba było przeciwstawić się dogorywającemu romantyzmowi politycznemu jednych i szerzącej się na tle jego upadku, rezygnacji innych. Jednocześnie trzeba było wydać walkę krótkowzrocznemu materializmowi nowej doby, wymieniającemu w polityce wielką sprawę narodu na drobne interesy miejscowe, klasowe i osobiste. W twardej, upartej walce, w pracy bez wytchnienia, zdobywając pojęcia polityczne prawie od abecadła. Szliśmy szybko naprzód i w ciągu jednego pokolenia zdołaliśmy stworzyć w głównych rysach system polityki polskiej. Gdy przyszła chwila rozstrzygająca, byliśmy do niej względnie przygotowani. Świadomi miejsca Polski w wojnie światowej. Mający jasny cel i wytknięte drogi działania. Nie mieliśmy chwil wątpliwości i wahania nie traciliśmy czasu na orientowanie się, nie graliśmy na ślepo w loterię. Dzięki temu naszymi małymi siłami udało się nam wielkie osiągnąć rzeczy. Wynik był daleki od tego, czegośmy pragnęli, ale i tak to cud Boży, że pokolenie tak mierne jak nasze Zdobyło to, co zdobyło. Chcę tu położyć silny nacisk, nie na to, że wynikiem naszej pracy jest Zjednoczona Polska, ale że ta praca stworzyła system polityki polskiej, że dała jej zrąb, który musi pozostać. Musi być podstawą na której będą rozwijali politykę polską nasi następcy. Trzeba, żeby ludzie u nas zrozumieli, że ta Polska, którą mamy, nie jest dziełem przypadku, nie wynikła jedynie ze szczęśliwego zbiegu okoliczności zewnętrznych, że nie mielibyśmy jej, gdybyśmy nie mieli polityki polskiej, i trzeba, żeby zrozumieli, że w polityce narodu nie można sobie stawiać celów dowolnych i dowolnymi drogami do niej zmierzać. Jej cele i drogi są dyktowane przez stan wewnętrzny narodu i jego położenie zewnętrzne. Te czynniki nie ulegają wielkim zmianom z dnia na dzień i dlatego polityka narodu nie może być chorągiewką, która zalada wiatrem zmienia kierunek. Jeżeli ta polityka, którą nasze pokolenie stworzyło, przeszła próbę ogniową, w tej próbie nie zginęła, ale wykazała swą wartość, nie może ona zginąć i w przyszłości. Znaczy to, że zorganizowana przez nas polityka, która doprowadziła do odbudowania Zjednoczonej Polski, musi być polityką państwa polskiego, rozwijaną w dostosowaniu do warunków i ulepszaną z pokolenia na pokolenie. By tę politykę stworzyć, myśmy musieli zerwać z tradycją bezpośredniej przeszłości, z tradycją klęsk i postępującego poniżenia Polski. Musieliśmy ponad głowami dziesiątek pokoleń nawiązywać do tradycji jagiellońskiej i piastowskiej, bo bez tradycji nie ma polityki narodowej. Oparci na tej odległej, ale żywej w naszych duszach tradycji narodowej mocy i rozumu państwowego, nie zgotowaliśmy ojczyźnie nowej klęski. Po wielu, wielu latach Polska miała pierwsze i to niemałe zwycięstwo. I dlatego właśnie, że to było zwycięstwo, że w nim polityka polska wytrzymała próbę. Musimy w niej widzieć podstawę, na której politykę odzyskanego państwa dalej należy rozwijać. Te pokolenia, które po nas przyjdą, nie będą już zmuszone tworzyć polityki polskiej na nowo otrzymają już w spuściźnie jej podstawy, mające za sobą tradycję polityczną jednego przynajmniej pokolenia. Mówić o tym w Polsce nie jest rzeczą zbyteczną. Za małośmy zawsze wykazywali zdolności do pracy ciągłej z pokolenia na pokolenie, do prowadzenia dalej i stopniowego ulepszania w nowym pokoleniu tego, co zaczęły robić pokolenia poprzednie. Ucierpiała na tym przede wszystkim nasza cywilizacja, która niesłychanie mało wytworzyła rzeczy oryginalnych, naszych własnych, które by i nam lepiej służyły i stały się naszym do cywilizacji powszechnej przyczynkiem. To, że nie mamy swego stylu w architekturze i w urządzaniu wnętrz naszych domów, można wytłumaczyć upadkiem miast w Polsce, a stąd upadkiem rzemiosł i sztuki zdobniczej. Ale czymże wytłumaczymy, że będąc narodem rolniczym, uprawiającym z upodobaniem myślistwo, słynnym jako jeźdźcy, nie wytworzyliśmy polskich ras bydła, koni lub psów. Tylko tym, że tych rzeczy w jednym pokoleniu się nie robi. Do tego trzeba, żeby każde pokolenie ciągnęło dalej pracę zaczętą przez poprzednie. U nas jednym się nie chciało nic robić, inni zaśmieli za wiele fałszywej ambicji, zrobienia czegoś całkiem nowego, a częściej zmałpowania z zagranicy tego, czego kraj jeszcze nie widział. Dlatego tam, gdzie geniusz jednego człowieka tworzy dzieła wielkie, jak w poezji, mamy dorobek, z którym możemy stanąć obok najpierwszych w Europie narodów. W dziedzinach zaś twórczości narodowej, na którą musi się składać nieprzerwana praca pokoleń, należymy do najuboższych. Prawda, mało jest narodów, których prace tak często burzyły katastrofy polityczne. Najazdy wrogów. System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczości narodu. Należy on wszakże do tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość. Każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie. W naszym odbudowanym państwie fałszywa ambicja robienia za wszelką cenę inaczej, niż robili poprzednicy, odegrała niemałą rolę. Wysilano się nieraz na to, żeby polityka państwa polskiego miała jak najmniej podobieństwa do polityki, Komitetu Narodowego w Paryżu, żeby szła innymi drogami, nawiązywała inne sojusze, inaczej nawet samą Polskę pojmowała. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że to nie są rzeczy dowolne, które każdy może pojmować po swojemu, że naród nie ma dziesięciu polityk do wyboru. Rzeczywistość jest jedna i jedna tylko może być w głównych liniach polityka narodu, która z rzeczywistością się liczy. Rzeczywistość ma na szczęście silną wymowę i szybko uczy ludzi rozumu, ale ta nauka zazwyczaj drogo kosztuje. To też i w polityce naszego państwa to, co nie wynikało ze zrozumienia rzeczywistości, szybko musiało ustępować z pola i nawróciła już ona wiele na drogi, po których szła nasza polityka prowadząca do zjednoczenia i niepodległości. Za próby, wszakże, oddalenia się od tych dróg, kraj za wiele zapłacił. Tę politykę Zrobiliśmy nie my, jeno życie. Cała rzecz w tym, żeby życie rozumieć. Myśmy nie robili wynalazków, tylko staraliśmy się mieć oczy otwarte i logicznie myśleć. Nie z naszej fantazji zrodziło się przekonanie, że Polska nie może być małym narodkiem i małym państewkiem. To tkwi w samej istocie Polski, w jej przeszłości, w liczbie i sposobie rozsiedlenia się Polaków, w budowie gospodarczej kraju i w ustroju duchowym narodu. Na tę rolę małego państewka wreszcie nie pozwala nam nasze położenie geograficzne. I nie myśmy wymyślili, że głównym wrogiem naszego samoistnego bytu są Niemcy. Świadomość tego w narodzie była silna. Myśmy tylko z oczywistego faktu wyciągnęli wszystkie konsekwencje dla naszej polityki. Fakty również dowiodły, że te konsekwencje były wyciągnięte logicznie. Ten więc, kto je chce odrzucać, prowadzi walkę z rzeczywistością. Walkę, która zawsze skazana jest z góry na przegraną. Z chwilą, gdy polityka narodu wie, gdzie leży główne niebezpieczeństwo, ma już wytkniętą drogę do szukania sojuszów. Nasze sojusze nie były dowolną improwizacją. Podyktowała je konieczność. I ta konieczność była mniej lub więcej uświadomiona w społeczeństwie. Nawet to, co nas kosztowało najwięcej, co w wykonaniu napotykało na najwięcej wysiłku, co napotykało na największe trudności, wejście na nową drogę w stosunku do Rosji nie było naszym wynalazkiem. Potrzebę zmiany tego stosunku w społeczeństwie naszym odczuwano nie od wczoraj, a próby w tym względzie mają już dość długą historię. Myśmy to realniej pojęli. Oparli nasz stosunek do Rosji na względnie ścisłej ocenie położenia ogólnego. Istotą naszej polityki względem Rosji nie były kombinacje z jakimikolwiek czynnikami przemijającymi. Widzieliśmy konieczność porozumienia się z tym, co jest trwałe w Rosji, z narodem rosyjskim. Rozumieliśmy znaczenie tego porozumienia i dla nas, i dla Rosji. Z rządzeniem losu urzeczywistniliśmy ostateczny cel naszych wysiłków bez udziału Rosji. Skutkiem tego w świadomości polskiej zbyt zatarło się poczucie, że ułożenie na przyszłość naszego stosunku do Rosji jest najważniejszym zadaniem całej naszej polityki. I w tej dziedzinie podstawą dalszej polityki naszego państwa musi być to, co myśmy zapoczątkowali. Rządy sowieckie w Rosji przeminą, ale Rosja zostanie. I stosunek do tego, co w niej trwa, do narodu rosyjskiego, jest ważniejszy od stosunku do przemijających rządów. Myśmy zrobili zaledwie początek. Wejście na równą drogę z Rosją przyszłości to praca wymagająca wielkiego wysiłku myśli i energii. Jest to najtrudniejsze z zadań naszej polityki. Nie tylko ze względu na przeszłość, ale także i dlatego, że wobec jego wagi dla naszej przyszłości najwięcej tu napotykamy przeszkód ze strony obcych, wrogich wpływów, zarówno u nas, jak w Rosji. Stanowisko zajęte przez nas względem Rosji w tej wojnie, współdziałanie z nią, przeciw Niemcom, zdecydowało o losach sprawy polskiej doprowadziło nas do zjednoczenia i niepodległości ojczyzny. Nasz dalszy stosunek do Rosji, to, co w tej dziedzinie zrobimy, będzie więcej niż cokolwiek innego sprawdzianem naszej wartości politycznej, naszej zdolności do kierowania losami własnego państwa. Trzeba głębiej wmyślić się w to, jak odbudowano Polskę, jakimi drogami doszliśmy do wielkiego celu, o którym marzyli nasi ojcowie i dla którego tyle ofiar ponieśli. Wtedy łatwiej zrozumiemy, co czynić należy, żeby byt odbudowanego państwa utrwalić i zapewnić mu pomyślny rozwój. W pierwszych miesiącach wojny Odwiedzając w Warszawie Lazaret, w którym leżeli ranni jeńcy, usiadłem przy łóżku rodaka żołnierza z armii pruskiej. Zapytałem go o jego ranę. Mam kulę w żołądku, odpowiedział smutnie. Doktor powiada, że tylko do jutra dożyję. Wspomniał o żonie i dwojgu dzieciach zostawionych na wsi pod Gnieznem. — Panie — zapytał cichym głosem. — Niech mi pan powie. — Jak się ta wojna skończy? — Kto zwycięży? — Niemcy na pewno będą pobite — powiedziałem. I będzie Polska. Oczy biedakowi zajaśniały. Złożył ręce jak do modlitwy i szepnął. Chwała Bogu. Myśmy w tej wojnie przeżyli największą tragedię. Synowie naszej ziemi przemusowo walczyli w szeregach wroga, czując, że walczą przeciw sprawie własnej ojczyzny. Zjednoczenie i niepodległość Polski Kupiliśmy życiem setek tysięcy Polaków Walczących w obcych szeregach Brat przeciw bratu Nie była i to ofiara dobrowolna Ale najboleśniejsza, jaką można sobie wyobrazić Nam, którzy kosztem tej ofiary Żyjemy we własnym państwie Nie wolno o tym ani na chwilę zapominać Wtedy będziemy wiedzieli jak wielki ciąży na nas obowiązek zabezpieczenia przyszłych pokoleń od przeżycia kiedykolwiek tego samego nieszczęścia. Zapewnienia im, że gdy Polak będzie zmuszony do walki, to jedynie za swoją sprawę. Za Polskę.